Serdecznie witamy. Nie było mnie tutaj 20 lat, można powiedzieć. Nie było tego 20 lat. Pokazy lotnicze w Poznaniu. Lato, już lato. Latają tutaj jakieś, właśnie, kolorowe. O, jak ładnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie wiem, czy słyszycie, rozgwiazdy robią. To wyglądają na jakieś cholerstwa, nie wiem co to jest, bo widzę z daleka. Piękną gwiazdę utworzyły. Serdecznie witam Was z Poznania, gdzie są pokazy lotnicze. I zaczynamy z innego miejsca, gdzie powinniśmy. Słońce świeci, przepiękna pogoda. To się nazywa chyba Areoszał albo Albo coś takiego W każdym razie powiedziałem coś o tych 20 latach Wcześniej, ale mieszkając przez właśnie 20 lat na Osiedlu Bajkowym Na Ławicy, w zasadzie 30 metrów od pasa startowego Prawie W każdym razie mieszkałem w pierwszym rzędzie Zaraz przy lotnisku O, ale ładnie idzie To są chyba nortropy. Słyszycie? Ale ładnie czerwona smuga Biała smuga ee, I niebieska smuga Um, o, idzie, idzie, idzie, idzie. idzie. Jeden, drugi. Halo, halo, tutaj wracamy. Tak, całe dwa dni pokazów, e, ale tam jest zajebiście. Robią beczkę nad lotniskiem. E, przepięknie to wygląda. No ale wiecie, jak to w podcaście radiowym, mm, nie możecie niestety tego zobaczyć możecie to usłyszeć, możecie sobie wyobrazić. A Dawidziński zboczony na temat samolotów jest od zawsze. E, poziom czytelnictwa, który był w liceum czwartym głównak bardzo pod, podniósł się e, w momencie, kiedy zacząłem wypożyczać książki o samolotach. Nadlatuje na mnie. E, pamiętam, że właśnie w czasach liceum e, moja biblioteka e, w szkole miała bardzo dużą, pokazną e, kolekcję książek o samolotach i pożyczałem, miałem Drugie miejsce w czytelnictwie, bo ktoś był lepszy. Chyba nie wiem, z 80 czy 90 książek w semestrze pożyczałem. Ale ci, gdzie on poleciał? Gdzieś tutaj, nieważne. Tu samochody szumią, bo stoję przy ulicy. Stoję w ogóle w Baranowie przed sklepem mojej siostry, czyli Zielona Spiżarnia. Polecam najzdrowsze delikatesy w Poznaniu. Przyjechałem tutaj coś odebrać. No i jadę zaraz stąd do. właśnie, gdzie? Tego wam nie powiem. To jest tajemnica. Musicie poczekać. Małe reklamy, małe wejściówki, e, intrasy i zapraszam was na drugie wejście. Już zupełnie z innego kraju, z innego miejsca i z bardziej, bardziej szalonego miejsca. Zatem do usłyszenia i takie intro ładne, trzyminutowe i Dawidziński wita was i żegna. I do usłyszenia za chwilę. Lynn Olson i Stanley Claude Waszyngton Sierpień 2004 roku Narodowi Polskiemu Jeden jest przewodnik, który pomaga narodowi dotrzymywać słowa i wypełniać zobowiązania wobec przymierzeńców. Tym przewodnikiem jest honor. Winston Churchill Prolog Maszerowali dwunastkami, równym krokiem przez podziurawiony lejami po bombach Londyn. Na honorowym miejscu, na czele prawie kilometrowej kolumny szli Amerykanie, a za nimi w iście kalejdoskopowej paradzie mundurów, sztandarów i wojskowej muzyki Czesi i Norwegowie, Chińczycy i Holendrzy, Francuzi i Irańczycy, Belgowie i Australijczycy. Kanadyjczycy i Południowoafrykańczycy. Byli też Sikhowie w turbanach. Wysoko podnoszący nogi greccy gwardziści Ewzoni w butach z pomponami i w białych plisowanych spódniczkach. Arabowie w fezach i kefiach. Grenadierzy z Luksemburga i artylerzyści z Brazylii. A na końcu wśród aplauzu rozradowanego wymachującego flagami narodowymi tłumu Kroczyło co najmniej 10 tysięcy kobiet i mężczyzn z sił zbrojnych i służb cywilnych, jego wysokości Jerzego VI, króla Wielkiej Brytanii. Przed rokiem zakończyła się wreszcie najstraszliwsza wojna w dziejach ludzkości. Sześć lat pożogi, zniszczeń, niewyobrażalnych cierpień i śmierci. W wielu miastach na świecie powitano to wydarzenie wybuchem spontanicznej radości. Ale tego szarego, 30 czerwcowego dnia 1946 roku Wielka Brytania wraz z zaproszonymi gośćmi reprezentującymi ponad trzydzieści narodów sprzymierzonych oficjalnie i uroczyście upamiętniała wspólne zwycięstwo i tych wszystkich żywych i poległych, którzy się do niego przyczynili. Ponad dwa miliony wymachujących flagami i dmących w dziecięce trąbki ludzi... Przy wtórze kościelnych dzwonów i przenikliwych dźwięków dud wiwatowało na cześć weteranów Tobruku, Bitew o Anglię, Guadalcanal, Midway, Normandie, Ardeny, Monte Cassino, Arnhem i dziesiątków innych, mniej znanych. Maszerujący salutowali przed Trybuną Honorową na Mel, na której stał król z królową i dwiema córkami. Rodzinie królewskiej towarzyszył Clement Attlee, ale wielu skupiało wzrok na jego poprzedniku, na stanowisku premiera, Winstonie Churchillu, przywódcy i natchnieniu Wielkiej Brytanii przez pięć wojennych lat. Kiedy ostatnia uczestnicząca w defiladzie zwycięstwa reprezentacja przemaszerowała przed Trybuną Honorową, w górze rozległ się ogłuszający huk. Ludzie zadarli głowy. I wpatrzyli się, jak zahipnotyzowani w ołwiane niebo. Od wschodu, tuż nad dachami domów, nadlatywała wielka powietrzna armada bombowców, myśliwców, wodnopłatów, transportowców. Prowadził ją pojedynczy pokryty kamuflażem samolot myśliwski Hawker Hurricane, na oko mały i nieważny przylecących za nim ociężałych olbrzymach. W pełni jednak zasłużył na to honorowe miejsce. Gdyby nie ten solidny, jednomiejscowy myśliwiec i jego słynniejszy kuzyn Spitfire mogłoby w ogóle nie dojść do defilady do zwycięstwa. Latem i jesienią 1940 roku latający na, na harikanach i Spitfire'ach piloci RAFu pokonali w bitwie o Anglię Luftwaffe Adolfa Hitlera. Wpłynęli tym na bieg wojny i odmienili losy świata. Przy trasie parady... Stał tamtego dnia wysoki, szczupły blondyn o trudnym do wymówienia dla Anglików nazwisku. Kiedy Witold Urbanowicz przyglądał się przelatującemu myśliwcowi, napłynęła fala wspomnień. On też latał harikanem podczas bitwy o Anglię. Patrzył z góry na płonące miasto. Jego dywizjon stał się legendą tej bitwy. Pierwszego dnia bombardowań Londynu, Blitzu, który w zamyśle Hitlera miał zmusić do uległości ludność cywilną, dywizjon Urbanowicza zapisał na swym koncie zestrzelenie aż 14 niemieckich samolotów, ustanawiając rekord Królewskich Sił Powietrznych. Bicie rekordów stało się chlebem powszednim dywizjonu 303, nazywanego Kościuszkowskim. W ciągu pierwszych ośmiu dni walki dywizjon Kościuszkowski zniszczył blisko 40 maszyn wroga. To właśnie jemu, spośród wszystkich dywizjonów myśliwskich w Rafie, zatwierdzono zestrzelenie w bitwie o Anglię największej liczby niemieckich samolotów. Dziewięciu jego pilotów, w tym Urbanowicza, oficjalnie uznano za lotniczych asów. To najlepsi podniebni wojownicy, jakich znam, napisał o pilotach. Z dywizjonu 303, trzy lata po bitwie, w tygodniku Coyars, amerykański pilot myśliwski. A jednak mimo swych wojennych zasług, żaden z pilotów dywizjonu 303 nie wziął udziału w uroczystym przelocie. Żaden nie maszerował na defiladzie, ponieważ byli Polakami, sojusznikami walczącymi pod angielskim dowództwem, Rząd Wielkiej Brytanii w obawie przed urażeniem Józefa Stalina rozmyślnie i wyraźnie zabronił im udziału w obchodach. Tydzień przedtem dziesięciu angielskich parlamentarzystów wystosowało list protestacyjny przeciw temu zakazowi. Będą tam Etiopczycy napisali, będą Meksykanie, będzie maszerował Korpus Medyczny Fidżi. policja z Labuanu, i Korpus Pionierów Seszeli Całkiem słusznie, ale nie będzie Polaków Czyżbyśmy zatracili nie tylko poczucie miary Ale i wdzięczności? Serdecznie witamy Przed mikrofonem lotnik Dawidziński Ze strzeleń. kilka Kilka na pewno by się znalazło kilka zastrzelonych duszeczek. Serdecznie witam Was w podcaście nie tylko dla Orów. Dzisiaj można by powiedzieć odcinek specjalny, aczkolwiek zwykły. Specjalny, bo nadajemy, jak słychać, mm, właśnie, właśnie. Nadajemy z lotniska. Z lotniska dywizjonu 302. Dywizjon 302 Poznański, czyli Daxford. Gdański on stacjonował tam mniej więcej dokładnie 75 lat temu. Zaczął, z tego co powiem tam, stacjonować 12 września 40 roku, czyli dokładnie 75 lat temu. No i cóż, witamy Was bardzo serdecznie w dwójkę, aczkolwiek za moimi plecami gdzieś tam pstryka von Kensling Niemiec, Niemiec, ja tutaj Polak, więc będzie bitwa, będzie walka, będzie się działo. Witam Was serdecznie z Anglii, jak słyszycie. Jakieś tu łazi. Dość polskich podcastów na te wakacje. Czas przygotowywać się do dziesiąteczki. Ale zostało jeszcze raz, dwa, trzy, na pewno, może cztery. Cztery, tak, będą cztery podcasty angielskie. Um, muszę podnieść tutaj coś. całe podcasty. zostały um, podcasty cztery angielskie, a potem zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Sezon dziesiąty. Nie wiem. Spójrzcie sobie. Zmieniłem troszeczkę. Ostatnio miałem chwileczkę wolnego, pozmieniałem troszeczkę Opis odcinków i porobiłem sezony, tak jak powinno być, ale to wszystko Wam powiem już po 10 latach, jakby tak można tak powiedzieć, ale, ale, ale dzisiaj podcast na setę, totalnie bez żadnych reklam, bez niczego, ale ze wszystkim, ze wszystkim to, co słyszycie z drugiej strony, czyli samoloty, chodnisko, Duxford, Anglia, jestem tutaj raz, dwa, trzy, chyba czwarty raz, no i tutaj w 2000 był 8, albo dziewiąty. Poznałem się z chłopakami, właśnie z grubym kesslingiem, z Adamem, z Arkiem, z Przemem Szczepanikiem. Kto tu jeszcze był? Jeszcze jakieś fantastyczne dziewczyny były. Nie wiem, w ogóle było fajnie, ale to stare, dobre, podcasterskie czasy, do których dobrze się wraca, ale nie rozpamiętuję. A dzisiaj, cóż, dzisiaj chyba nie będzie za długo. Dzisiaj myślę, że mam ochotę. Tutaj jest trochę ludzi, patrzy się na mnie, co ja robię. Te bure, te dafone, czy nie, być, e, nagrywajką. I cóż, przyjemność może też troszeczkę zdjęć, e, troszeczkę nagrywania, e, troszeczkę Keslinga, który... Mm, przed chwilą powiedziałem, że się nie rozpamiętuje za dużo rzeczy, ale ten Niemiec zaszedł mi za szkórę kiedyś i troszkę mój podcasting zniszczył. Troszkę tutaj te przyjaźnie... E, pośrupał i różne inne rzeczy. No, ale nie wypominamy, nie pominamy. Jestem u niego w gościnie, więc trudno. nie ja mam innego wyjścia. No, pod niemiecką strzechą muszę mieszkać. Ale tak to bywa. Robert jedną dziewczynę zestrzelił już. No i ma z nią dziecko. I słyszałem, że dokonał kolejnego zestrzelenia Z tą samą dziewczyną. No i no, nic więcej nie mówię. W każdym razie, w każdym razie Biola oczekuje. E, cóż, e, lotnisko Daxford i e, Trzysztofa, e, który tutaj stacjonował, Poznański, jak wam mówiłem. I Mówiąc szczerze, dowiedziałem się o tym dopiero parę lat temu, jakieś dwa, może trzy, czytając książki e, pana Wacława Króla i gdzieś właśnie próbowałem skompletować jego całą bi biblioteczkę i właśnie było o tym, że on, był jednym z, jakby to powiedzieć, generałów dywizjonu. Nie, jako się mówi. Kierowników? No nie, no tym, co tam kierował całym dywizjoną By, Był właśnie Wacław Klu, Klu, Król. A ja pamiętam, jak byłem w Podstawówce albo w liceum, przeczytałem mnóstwo, mnóstwo książek Wacława Króla. Wtedy miałem takie jazdę. Może teraz wtedy y, dużo czasu spędzałem w szpitalach, więc szedłem do szpitala na przykład na miesiąc, pożyczałem biblioteki 22 albo 24, 24, książ 24 książki i czytałem, czytałem, czytałem. I teraz y, y, ostatnio kupiłem sobie także książki, kupiłem sobie Asy Hitlera, taką książkę o samolotach i o pilotach bojowych Luftwaffe. Kupiłem sobie też historię właśnie bitwy o Wielką Brytanię, ale ja nie będę wam mówił o tym wszystkim. Znalazłem fajną, taką adycję, fajną audycję i to pewnie w następnym podcaście z Robertem planujemy małą wycieczkę. W następnym podcaście pewnie wrzucę wam to tak troszeczkę, żebyście ci co chcieli posłuchali, a ja nie będę wam tutaj ściemniał. Oprócz tego, że bitwa hmm, była to jedną, można powiedzieć, z dłuższych bitw, jeśli, jeśli tak można powiedzieć, podzielona na cztery etapy, bo zaczęła się w lipcu, skończyła się w październiku. Cztery etapy, że Niemcy Gering w zasadzie swoje lotnictwo uważał za najlepsze na świecie i to było tylko bardzo czasu, żeby Angolii złożyć no ale dokładnie dokładnie, wiecie, jak to było. No i potem e, Churchill powiedział, że jeszcze nigdy tak wielu tak wiele, nie zawdzięczało takich niewielu. Nawet to nie było zupełnie e, o polskich pilotach, tylko ogólnie o pilotach. E, no ale tych polskich dywizjonów było troszeczkę, chyba 11 e, Myśliwskie, pols, poznański i krakowski to były w zasadzie takie naj, najsłynniejsze, 302 i 303. E, był w jego polski też, bombowy i różne inne. Ale te w zasadzie to w zasadzie Najwięcej zestrzeli, można powiedzieć, chociaż Krakowski strzeli chyba 126 samolotów, no i asy y, myśliwskie takie jak Skalski, Zumbach, no wiecie, Dywizjon 303, tak tą książkę każdy, każdy musiał kiedyś przeczytać i chyba od tego się zaczęło w moim wypadku, że Dywizją 303 Arkadego fidlera um, Książeczka nieduża, cieniutka, ale pamiętam, że czytałem ją i chyba od tego. Nie wiem, która była lektura, której klasy siódmej, może ósmej. I zacząłem czytać. I tak już mi wtedy zostało, że naprawdę pochłaniałem książki o lotnictwie z ogromną prędkością, no można powiedzieć, żeby to jakoś zintensyfikować. Mieszkałem na lotnisku zaraz w pierwszym rzędzie przy pasie, gdzieś jakieś 100 metrów ode mnie był pas i jeszcze wtedy w latach 80 Antki, 24, albo Wilgi, albo inne kukurydniki lądowały z myśliwskich samolotów. To jedyne jakie wtedy były, to pewnie były tylko iskry. Innych tam nie widziałem, ale były czasem pokazy. Były czasem e, różne rzeczy, więc więc, więc e, <śmiech> się działo. Tagbel, Tagbel. The great air battle, which has been in progress over this island for the last few weeks, has recently attained a high intensity. It is too soon to attempt to assign limits either to its scale or to its duration. We must certainly expect that greater efforts will be made by the enemy than any he has put forth. Hostile airfields are still being developed in France and the Low Countries, and the movement of squadrons and material for attacking us is still proceeding. It is quite plain, sir, that Herr Hitler could not admit defeat in his air attack on Great Britain without sustaining most serious injury. If, after all his boastings and blood-turtling threats and lurid accounts trumpeted round the world of the damage he had inflicted, of the vast numbers of our air force he has shot down, so he says, with so little loss to himself, if after tales of the panic-stricken British crushed in their holes, cursing the plutocratic parliament which has led them to such a plight, if after all this his whole air onslaught were forced after a while tamely to peter out the Fuhrer's reputation for veracity of statement might be seriously impugned. We may be sure, therefore, that he will continue as long as he has the strength to do so and as long as any preoccupations he may have in respect of the Russian air force allow him to do so. On the other hand, the conditions and course of the fighting have so far been favorable to us. I told the House two months ago that whereas in France our fighter aircraft were wont to inflict a loss. Of two or three to one upon the Germans and in the fighting at Dunkirk which was a kind of no man's land a loss of about three or four to one we expected that in an attack on this island we should achieve a larger ratio this had certainly come true it must also be remembered that all the enemy machine and pilots which are shot down over our island or over the seas which surround it are either destroyed or captured, whereas a considerable proportion of our machines and also of our pilots are saved and soon again, in many cases, come into action. The gratitude of every home in our island, in our empire, and indeed throughout the world, except in the abodes of the guilty, goes out to the British Airmen who, undaunted by odds, unwearied in their constant challenge and mortal danger, are turning the tide of the World War by their prowess and by Never in the field of wracam tutaj do Daxford to jest taka obza w oku, kręcąca się jest. Pamięć o tym, co było, jest wspomnienie no bo te samoloty wciąż latają pomimo tego, że mają po 75, najmłodsze pewnie z nich, po 80 po 85 lat, to wciąż latają, są ludzie, którzy jak to się mówi po polsku odnawiają wciąż trzymają w dobrej kondycji, żeby latały i, i Spitfire'ów latających teraz jest chyba 16, z czego 14 mamy tutaj w Duxford. są hurikany są um, Mustangi moje naj, najulubieńsze samoloty. No i ilekroć tutaj wracam, to tak jak powiedziałem, ta łezka wokół się kręci i dobrze tutaj być, dobrze wspominać i 75 lat bitwy o Anglię. Kapa kawał czasu, kawał czasu, ale te samoloty wciąż latają, wciąż są na chodzie i wciąż zbiera się tutaj multum, multum ludzi i muszę wam powiedzieć, że Anglicy tak jak są, tacy są, mają flegmę i są czasami ciężkie to że tak mają smykałkę do tego wszystkiego żeby te samoloty odnawiać, żeby te samoloty trzymać w ruchu żeby za każdym razem, kiedy się można pokazać, pokazują i jest to fantastyczne, jest to fajne i po to tutaj płaci się tą kasę, po to przyjeżdża te 120 tysięcy ludzi żeby dotknąć, zobaczyć i, i, i przede wszystkim usłyszeć te samoloty w locie, bo, bo to czyni te samoloty pięknymi. Właśnie ten lot, właśnie to, że przelatują właśnie nad naszymi głowami. I to nie tylko te sławne Spitfirey, hurricaney, mustangi, y, różne inne, Messerschmitt y, bo Messerschmittów i różnych Fockewolfów tutaj też troszeczkę jest. Ale też są samoloty różnej innej maści i to wszystko jest piękne, że wciąż możemy je oglądać, wciąż możemy je słyszeć i wciąż możemy je dotykać. Zatem słyszycie, tak to jest, tak to jest. Dzisiaj podcast, myślę, nie będę się za bardzo tutaj e, rozrzewniał, chociaż znowu e, mi się jakaś łezka w oko zakręciła i 10 minut dzisiaj króciutko może w następnym odcinku pospominamy e, i książki z Robertem i inne rzeczy połazimy po klifach i wam powiedziałem, gdzie jedziemy. Na początku tajemniczo do tego podszedłem, wiedziałem. jedziemy na klify zobaczyć jak to wszystko tam wyglądało albo nie wyglądało. W każdym razie nie zmieniło się pewnie wiele, ale był to teren, gdzie to wszystko się zaczynało, gdzie walka, można powiedzieć wręcz pomiędzy Niemcami a Angolami i różnymi innymi maściami Polakami, Nowozelandczykami, Czechami, wszystko, wszystko, wszystko wszystko tam się w hrabstw weekend y, toczyło. I tak jak powiedziałem, znalazłem kawałek jakiejś audycji radiowej, wrzucę wam to w następnym podcaście, a teraz... Y, Kończę i cóż, to tyle na dzisiaj, dziękuję Robert, że znowu tutaj jesteśmy, że mnie przyjąłeś i dobrze tutaj być, szczególnie tutaj, gdzie Dywizjon Poznański miał miejsce, gdzie bazował, nie za długo, ale bazował i to miejsce ma moc, to miejsce ma moc i cóż, zapraszamy na następny podcast, znowu z Anglii, znowu o samolotach i znowu z Kesslingiem, na, na pewno go usłyszymy, na pewno. W następnym odcinku. Zatem to tyle i do usłyszenia.